Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co rocznie z i tajemnicze znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 4 sierpnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 197 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonów witają się z Wami wielbiciele lalek, Hubert Mandos-Pandowski. <grych> witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, witam, witam, cześć. Oraz Szymon Cieśliński. I może od tego zaczniemy tę audycję. Powiedz mi tak szczerze, lubisz lalki? No, boję się. Trochę się boję. Lubię historie o lalkach, filmy o lalkach. Zarówno takie straszne, jak, takie wykorzystanie w sposób straszny lalek, jak i zabawne, jak czaki czy, no, jak czaki. Także w popkulturze, w horrorze lubię. W rzeczywistości niekoniecznie. Bo jest to taki motyw, który no, można przedstawić bardzo strasznie, a, a, a, a w rzeczywistości moja głowa pewnie by to przerobiła e, tak jak trzeba, także e, ograniczmy się do filmu. <grybujesz> Ale to wszystkie lalki traktujesz jednakowo, czy może, nie wiem... Masz jakieś takie, których nie cierpisz bardziej szczerze i takie, których nie ma. Nie, nie mam, nie mam takiej fobii. Mam znajomych, miałem taką koleżankę na studiach, która panicznie, panicznie bała się takich lalek z porcelanowymi e, główkami. Ja nie mam takiej fobii, nie, ma, nie mam czegoś takiego, że się boję lalek. Po prostu wiesz, przetwarzam to na swój sposób, no bo nawet dzisiejszy temat, czyli Annabel pokazuje, że można ją przedstawić w taki sposób jak w filmach, albo pokazać tak, tak jak, jak wygląda w rzeczywistości i tak naprawdę no, od naszej wyobraźni w tym momencie zależy... No w moim przypadku obie są przeokrutnie straszne, chociaż zupełnie in inaczej przedstawione. Jestem aktualnie po serialu Lore, gdzie szósty odcinek był właśnie o lalkach, i to, a, a ten serial pokazuje różne elementy. To jest taki taki dokument pokazujący różne, różne historie w jednym odcinku i po prostu absolutnie przerażające rzeczy, jak dla mnie... Hmm. Pytam cię, bo ja w sumie nie mam problemu z takimi lalkami w stylu Barbie, Kena No tak, takimi faktycznie, miarę... no coś takiego to nie hmm. Ale za to właśnie porcelanowe lalki to, znaczy, to nie jest tak, że ja się ich boję ale ja od małego spoglądam na nie z niesmakiem, bo mają zawsze takie dziwaczne twarze, po, po, pomijając to, że są blade, tak, że one zazwyczaj ta porcelana jest albo biała zupełnie, albo jakaś taka jasno kremowa ale raczej bardzo, bardzo jasna to jeszcze ja mam wrażenie, że one są jakieś takie nieforemne, że tak właśnie nie mają co? przypominać ludzi, tylko mają wyglądać dziwnie. No, nawet ale była ty taka wy kiedyś mówiliście o tym w jednym Wymówiliście mówiliście mm -hmm. o tym w podcaście o Channel Zero, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz właśnie w tym szóstym odcinku Lord dokładnie te same słowa padły, że jest coś takiego, to, to jest jakaś... To nawet nie jest choroba. Każdy człowiek ma niby zakorzenione coś takiego, że jeśli widzi coś, co ma przypominać człowieka, ale do końca nim nie jest, to budzi się w nim reakcja obronna i, i, i strach. I, Lankani Valley to się nazywa. No. No ale właśnie to, jest, to przede wszystkim porcelanowe wydawało mi się zawsze po prostu brzydkie, tak? dlatego nigdy nie, nie chciałbym mieć czegoś takiego w domu, ale też w sumie lalki bobasów bardzo często mi się wydają przerażające, bo te wielkie główki i te właśnie takie nie do końca faremne ciałka, no, no nie. No, to ale nie wiesz, nic... teraz też powstają te, które imitują idealnie noworodka i one też są przerażające. <śmiech> są takie robione na zamówienie bardzo drogie lalki, które wyglądają po prostu jak dziecko, jak żywe dziecko. Hmm. No i dlaczego rozmawiamy o lalkach? No pewnie wiecie z tytułu podcastu, dlatego, że chcielibyśmy dzisiaj omówić dla was film Annabel na godziny zła czy też Annabel the Creation, ale zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy pierwszej Annabel. Pierwsza Monabel wyreżyserował John Leonetti, scenariusz napisał Gary Doberman i no właśnie, Mando, jak to oceniasz tę pierwszą część? No właśnie ostatnio w przekaście o tym mówiliśmy i wtedy mi się zebrało na powtarzanie tego wszystkiego, bo bardzo zjechaliśmy. Mówiliśmy, że to jest strasznie słaby film i, i kiepski horror tak naprawdę, bo w mojej głowie, w mojej pamięci pierwsza monabel tak właśnie wyglądała. I gdy teraz postanowiliśmy usiąść do drugiej części, no to ja stwierdziłem, że powtórzę sobie tę pierwszą część i powiem Ci, że tak jak sobie włączyłem wieczorem w domu, to Kurczę, widziałem trochę pozytywów, trochę plusów widziałem, chociaż ostatecznie ten film nie jest dobrym filmem, ale w momencie, gdy go oglądałem, gdy mamy ten całą początkową genezę, strasznie fajny motyw, gdy ta Annabel Higgins włamuje się do tego domu, gdy widzimy te lalki u tej głównej bohaterki, która jest w ciąży to to było okej. Okay. Ja, ja przyznam, że teraz oglądając to nawet trochę czułem strach i tak sobie pomyślałem, że to moje pierwsze podejście do Annabel było trochę spaczone, bo ja obejrzałem ją w takim maratonie, wiesz, obejrzałem sobie pierwszą część obecności, drugą część obecności, trzy części naznaczonego i wtedy stwierdziłem, a to pyknę se Annabelle. I po prostu w porównaniu E, oglądając na bieżąco zaraz po tych filmach, to jest katastrofa, to jest katastrofa. Ten film jest e, no, katastrofalnie zły w porównaniu, wiesz, jak obejrzysz sobie obecność pierwszą, obecność drugą, które są jak dla mnie filmami i horrorami e, genialnymi. Mm rewelacyjnymi. I nagle włączasz coś, co należy do franczyzy, co należy do uniwersum i jest tak naprawdę słabe. I ja pamiętam, oglądając to pierwszy raz, to po prostu siedziałem, wieczorem patrzałem i, i, i w zasadzie chyba nie było żadnej sceny, na której bym chociaż się trochę przestraszył, żadnej sceny, która by mnie jakoś zainteresowała. Na scena w piwnicy nie cię właśnie, za pierwszym razem? za, za pierwszym razem, może trochę za drugim, ci powiem zerowe. Nie. W porównaniu z tym, co widzimy w obecności, to scena w piwnicy nadal jest dosyć, prostym, dosyć prostą sceną, chociaż fakt no, jest jedną z najlepszych scen z tego filmu, ale ogólnie pomimo tego, że teraz oglądając go już bez tego bagażu takiego, że jestem bezpośrednio po i, i oceniłem to trochę wyżej, to nadal twierdzę, że to jest słaby film, bo to jest tak prościutki horror, taki e, niczym, absolutnie niczym nie wybijający się, niczym nie wyróżniający się, taki jeszcze zrobiony jak po sznurku, po prostu idziemy od sceny do sceny, e, a jednak obecność e, no, w wielu miejscach przełamywała jakieś, jakieś tam e, schematy. I zaskakiwała wieloma rozwiązaniami, i kurcze, przerażała wieloma rozwiązaniami, czego nie ma w e, pierwszej Annabelle. I teraz, tak jak nawet e, w tym momencie oceniłem to trochę wyżej, to gdy obejrzałem drugą część, to stwierdzam, że jednak nie, jednak to jest kupa. Bo w drugiej części <śmiech> potrafili zrobić to jak należy. Potrafili ten film w końcu zrobić jak należy. No, ten pierwszy film on... Patrz na jakiej zasadzie on straszy. Włącza się radio włącza się gazówka i zaczyna palić się popcorn. No to, to, to, to, to takie... Zaczyna skrzypieć krzesło ruchome. To to są rzeczy, jak wiesz, jak... 40 lat temu w horror, tak, tak, tak takie coś robiło i potem robiło się dziesiątki razy i kolejne dziesiątki razy i y, jako część uniwersum Anabel jest przeokrutnie słaba. Do tego ma naprawdę beznadziejny finał, jak dla mnie. Y, to, to całe tam poświęcenie dusz. Do tego, y, pomimo tego, że rozbudowuje, znaczy rozbudowuje, no wpisuje się w to uniwersum tą postacią tego demona, to on też y, w tej pierwszej części co tam, pojawił się w dwóch scenach gdzieś tam. Według mnie też w porównaniu z tym, jak pojawia się kilka razy w drugiej części, to jest słabiutko, słabiutko. No i niestety, ja pierwszą Anabel oceniam słabo dalej. Mm. To jest taki horror, który można sobie obejrzeć, to, to nie boli oglądanie tego, ale kurczę, no, albo taka scena jak ten ksiądz przyjeżdża i bierze tę lalkę i jedzie do, do kościoła, no przecież to jest jak wyciągnięte z horroru z lat osiemdziesiątych, tylko zrobione tanio, jak, jak, jak, nie wiem, jak, jak, jak naprawdę jakaś <coughs> niskobudżetowa siódma część jakiegoś filmu o morderczej lalce, no, no to, to, takie rzeczy to się widziało o strazy już na ekranie. I taki jest ten film, cały ja nie jestem aż tak sceptycznie nastawiony. Znaczy, okej, okay, w kontekście uniwersum i franczyzy, to rzeczywiście to jest raczej e, słaby film, ale tak myślę, że gdyby on nie był podpięty pod franczyzę, też byśmy go oceniali troszkę wyżej. Po prostu te oczekiwania tak, były pewnie bardzo tak. wysokie. Pewnie tak, ale nadal to jest prościutki hororek. Mhm, no to się zgadza. No kurczę, Annabelle straszy tysiąc razy bardziej w obecności, gdzie jest e, epizodem a właśnie, bo Anabel ta pierwsza czyli, czyli poczekaj, jeszcze, jeszcze powiem jeszcze hmm? mieli, oni mieli już gotowy mieli gotowy temat w ręku nie? to to jeszcze bardziej wkurza, że go tak spieprzyli hmm. tylko, że znowu właśnie przez to, że masz gotowy temat do wpisania w no, no, większą dobra, historię no. to też jesteś Mamy trochę ograniczony Z wysoko ustawioną nie? poprzeczkę też no. no i, a do <laughs> i tego jeszcze poprzeczka ale to, co jest istotne, to to, że pierwsza Annabelle Leonettiego miała być tym prequelem, tak? Miała pokazać genezę lalki, jednego z motywów pełniących w sumie ważną rolę w tej całej franczyzie, ale w związku z tym, że właśnie została przyjęta ta pierwsza Annabelle, ten film raczej nie najlepiej, to postanowiono pójść o krok dalej i stworzyć jeszcze prequel do prequela, jak gdyby, bo w tej jedynce widzimy, jak Anabel właśnie zostaje wplątana w ten cały rytuał okultystyczny, w te morderstwa i w jaki sposób jak gdyby demon może się w nią przenieść, a teraz dowiadujemy się jak Anabel jako przedmiot materialny powstał i co się z nim działo na początku właśnie jego historii, takiej dosłownie no od powstania Zbudowania, stworzenia, tak wyrzeźbienia lalki do właśnie tego, co widzieliśmy w filmie Leonetti'ego. Znaczy, I ja ten ci powiem, film... że to zostało zrobione świetnie w dwójce, bo ja siadając do dwójki bez spoilerów żadnych, zastanawiałem się. Co ma nam pokazać dwójka, nie? No bo przez jedynka pokazuje całą genezę opętania tej lalki przez Annabel Higgins. No a teraz nagle przenosimy się o kilkadziesiąt lat wcześniej i mamy geneza zła pod tytuł. o co chodzi? No bez sensu. Chociaż z drugiej strony już w obecności chyba jest powiedziane, że Annabel teoretycznie opętała tę te lalkę, a tak naprawdę jest tam coś głębiej, coś więcej siedzi w tej lalce. Mm -hmm. To jest przynajmniej w pierwszej scenie pierwszej Anabel. Ja nie pamiętam, czy w obecności dokładnie ten sam dialog pada, bo w pierwszej scenie pierwszej Anabel mamy takie w pigułce to, co mamy rozmowę z Warrenami w obecności, nie? I tam jest powiedziane, jest że oni... To jest chyba to samo. No, oni mówią, że one mówią, że e, wiedziały, że jest opętany przez Anabel Higgins, która chce mieć tylko przyjaciół, więc one ją przygarnęły, a okazało się, że tam siedzi coś dużo, dużo dużo cięższego, dużo mroczniejszego, ale i tak zastanawiałem się, co oni zrobią. No kurczę, no widzimy genezę w pierwszej części Anabel, a ostatecznie, przy czym to się okazuje na sam koniec filmu e, tego drugiego, więc nie będę tu spoilerował, ostatecznie to jest naprawdę świetnie związane, świetnie e, połączone są te filmy i no, u, udało się to zrobić. Coś, co na, na, na samym początku wydawało się kompletnie absurdalne. Tak, bo ten film pokazuje nam, skąd się wzięła lalka, jak powstała, dlaczego zło do niej przyczepiło i też pokazuje nam w sumie genezę Annabel Higgins, więc naprawdę wszystkie te wątki zostały tutaj zaprezentowane. No teraz już nie będzie chyba trzeciego kropki quela, bo już nie ma absolutnie sensu. I no, film trzecia odpo... część to chyba pomiędzy tymi dwoma się będzie działa, bo mamy tam jednak taki... Przedział czasowy, gdzie nie wiemy, co się stało, co, co się działo z lalką w tym czasie, ale to na chwilę obecną, jeśli to tak będzie, to to, to, to zapowiada się zwykły chororek prosty, mam wrażenie, ale no, mm. nie, nie oceniajmy zawczasu. Opowiedz no o czym jest Annabelle 2, bo ja już tu chcę wejść w oceny ja danych elementów. się twórcy zmienili jeszcze, bo Aha. teraz już nie Leonetti reżyserował, tylko David Sandberg, czyli twórca takiego horroru, który też był wiązany trochę z obecnością, bo tam James Wan był chyba producentem. Kiedy gasną światła, Lights Out 2016, ty widziałeś go? E, tak. Tak, zapomniałem, ale widziałem faktycznie, ale on mi się chyba nie podobał. To znaczy miał elementy bardzo straszne, o ile dobrze pamiętam, ale jako całość chyba tak tak sobie. Ja go oglądałem z Bad Wolfem kiedyś, bo nam się strasznie trailer podobał, zwiastun był genialny po prostu, mhm. ale film rzeczywiście tak jak zaczyna się nie najgorzej, tak ostatecznie z takim średniakiem, tak? Do zapomnienia. Teraz też już ledwo pamiętasz. Pamiętam o co chodzi z tym Lights Out, tak? Ale cała reszta fałbowo mi totalnie uleciała z głowy. I co ciekawe, Sandberg, tak jak James Wan został zaangażowany do reżyserowania Aquamana, tak? David Sandberg ma reżyserować Shazama. <grywka> Więc twórcy Grozy, tak nowi mistrzowie horroru tworzą DC Universe, a potem się dziwimy, że jest miocznie. No. no ale wiesz, to, to nie jest nowość, nie? Peter Jackson, który robił Martwicę Mózgu, potem zrobił ładce Pierścieni. Mm. <grym> no ale tam chyba było coś jeszcze po drodze. No ale nieważne. Ważne jest to, że. Sam Raimi, był... który zrobił Evil Dead, potem zrobił Spidermana, nie? Także, mm. także to taki sumie... trend jest widać. Dobrzy ludzie robią horrory. Mm a za scenariusz dalej odpowiada Gary Doberman, on w ogóle teraz się strasznie zakręcił w tym uniwersum, bo on też e, właśnie był scenarzystą pierwszej, Annabel będzie scenarzystą The Nun, a się już jest tak i on jeszcze przy to był koscenarzystą, tak, obok Fukunagi i Palmera, jednym z trzech no i tam jeszcze kilka innych horrorów stworzył, ale takich mniej znanych, no i teraz o czym są te narodziny zła? Otóż film otwiera kilka scen z takiego idyllicznego wręcz życia pewnego lalkarza, Samuela Malinsa, jego żony Ester i córeczki B, pszczółki. No i nasza trójka żyje sobie na farmie, wiedzie im się nie najgorzej. Samuel tworzy kolejne lalki, widzimy jak powstaje Annabel. On stworzył taką serię dużych lalek, właśnie podobnych my je widzimy w tym w poprzednim pikwelu na półce u naszej głównej bohaterki kobiecej i tutaj widzimy właśnie jak to wszystko powstaje no i niestety ta idylla się kończy na skutek nieszczęśliwego wypadku dziewczynka ginie i następnie akcja przenosi się 12 lat później kiedy to lalkarz wraz z chorą aktualnie żoną przyjmują pod swój dach siódemkę osób zakonnice i sześć dziewczynek ze świeżo zamkniętego sierocińca. Tak? Ta grupa nie ma gdzie się podziać. Oni mają wielki dom, który jest praktycznie nieużywany przez nich, no bo jest za duży dla dwójki osób No i postanawiają przyjąć całą grupę. I Grupa oczywiście ma niby wprowadzić trochę życia, świeżości, radości do tej smutnej posiadłości, ale jak się możecie domyślać, dzieje się coś odwrotnego tak? i zaczynają dziać się raczej nieprzyjemne rzeczy. No i Mando, jak ci się podobało to otwarcie? Tego się spodziewałam. No i to już na tym etapie, bo ty tak naprawdę bardzo to w pigułce streściłeś, już na tym etapie ja mogę to bardzo mocno wyróżnić na tle pierwszej Anabel, bo tak jak powiedziałem, pierwsza Anabel jest tak liniowa, tak od punktu do punktu idziemy po prostu po, po śladach, po, po sznurku, a tutaj wcale tak nie jest w dwójce. Tutaj długi. Ja, ja, ja nie chcę powiedzieć, że, że to jest jakoś tak, wiesz, bardzo zaskakujące, bo tak naprawdę jakby człowiek pomyślał, to się domyśli wszystkiego, wszystkich rozwiązań pewnie. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakoś tam, nie wiem, nie wiadomo jak skomplikowane, ale tak naprawdę jak oglądasz sobie hororek i tak podchodzisz do tego bardzo lajtowo, to ja ci powiem, że Dopiero gdzieś tak pod koniec, gdy matka tej zmarłej dziewczynki zaczyna opowiadać nam już z ekranu, pada to, no to mi się dopiero wtedy to ułożyło. I, ale, ale mówię, no nawet jeśli ktoś wcześniej na to wpadnie, to i tak jest to dużo bardziej złożony horror niż pierwsza część, bo długo nie wiemy, kto jest tym złym. Czy to jest lalka już teraz? która została nagle odnaleziona i pojawia się w różnych, w różnych scenach. No ale dlaczego by lalka miała być? Czy to jest duch dziewczynki? Czy to jest o co chodzi z matką? Że matka jest nie wychodzi z pokoju, cały czas leży w łóżku, ma jakąś maskę na twarzy. Pojawia się jakiś demon, nie wiadomo kim on jest. Pojawia się opętanie Pojawiają się jakieś dodatkowe elementy, jak, jak wiesz, w jednej ze scen widzimy, jak nagle wózek inwalidzki jest toczony przez jakąś kobietę, która nie wiemy, kim jest. Tutaj jest tego dużo takich, takich właśnie elementów, które układają na tę układankę, ale nie są tak oczywiste i ja miałem dużo więcej skojarzeń przy tym filmie właśnie z obecnością niż z pierwszą Anabel, z tym jak, jak zostały te filmy zrobione, przemyślane, napisane, nakręcone. Hmm. Znaczy, ja nie jestem aż tak optymistycznie nastawiony jak ty chyba. Znaczy, może nie inaczej. Ja też oceniam ten film bardzo dobrze, ale jednak dla mnie on cały czas jest taką jednak schematyczną i straszącą raczej organymi schematami historyjką, oldschoolową też całkiem. Przy czym właśnie bardzo umiejętnie świadomie to wszystko wykorzystującą. Nie aż tak jak obecność, ale rzeczywiście no, twórcy wiedzą, co robią tutaj. tak Sandberg y, doskonale się w tym wszystkim orientuje, bo mamy właśnie bardzo dużo tajemnic na początku. Y, widzimy tego apatycznego gospodarza, wiemy, że jest ta lalka, że jest ta tak śmierć. Tak naprawdę to nawet nie wiemy na 100% czy ta córka zginęła. Okej, okay, ten krzyż ma na nam sugerować, nam, bo widzimy chwilę uderzenia samochodu i za chwilę krzyż i tam ileś, 12 lat później bodajże, nie? Tak. Ale potem mamy zamknięty pokój, tam cały czas są te zabawki, z tego pokoju dobiegają dźwięki, głosy, także na samym początku nie wiemy nawet, czy ta córka zginęła, czy może nie, czy oni ją ożywili jakoś, czy ona tam mieszka opętana przez kogoś. Jest to dużo lepiej napisany film. Znaczy no tak, no jest lepiej napisany, bo jest ciekawszy po prostu, jest, jest bardziej... No jest taką, tak tymi puzelkami jest skonstruowany z większości elementów, przy czym to nadal są takie rzeczy, które no moim zdaniem są w miarę przewidywalne, bo na przykład, nie wiem, mamy bohaterkę, która słyszy, że nie może otwierać pewnych drzwi, nie? No to wiemy, że w końcu wzajesz do środka. Mamy, nie wiem, pomieszczenie, które jest oklejone kartkami z pisma, no to wiemy, że jak ktoś je otworzy, no to wyjdzie z niego jakieś zło. Mamy stracha na wróble i temu strachowi Jedna z dziewczynek śmieje się w twarzy, czy w twarzy, w worek w sumie, no to wiemy, że prawdopodobnie no, ten motyw powróci później, że strach jakoś tam hmm. ożyje i się zemści. Mamy no karteczki rzeczy... na początku i zabawy w więc wiemy, że ta zabawa w się pojawi, szczególnie, że to akurat było nawiązanie do obecności, te karteczki się w obecności pojawiały, hmm. pierwszej, na samym początku. Więc to to nie jest nawet foreshadowing, tylko to są takie strzelby Czechowa horrorowe, które wiemy, że muszą wypalić i wiemy w jaki sposób prawdopodobnie wypalą, ale to co jest ciekawe to fakt, że tych bohaterek jest sporo i że my do końca nie wiemy, co się z którą stanie, bo Właśnie może też o aktorach coś powiemy, o obsadzie. Tutaj w naszego gospodarza w Samuela wciela się Antony Lapaglia. Znaczy on jest, pewnie go kojarzycie z twarzy, bo on też zagrał w masie rzeczy, ale w sumie chyba w niczym jakimś super głośnym. Jak ja go pierwszy raz zobaczyłem, to on mi się strasznie z ojcem Mateuszem skojarzył. Tylko, że z takim ojcem no, Mateuszem, co porzucił Sandomierz i się przeniósł do parafii Praga Północ. Taka nieogolona twarz, mętny wzrok. No ale super wygląda właśnie, gra takiego apatycznego gościa, no niby to nie jest nic jakoś super trudnego do zagrania, tak można by ktoś mógł powiedzieć, ale no, to dobrze tutaj się wpasowuje w tę historię. Mamy w roli tej naszej siostry Charlotte Stefanie Sigman i ja ci powiem, że znaczy ja nie oglądałem też Narcos, ani Spectre, więc ja jej nie poznałem w pierwszej chwili. Ale to jest Waleria, właśnie. Ja z Narkos. widziałem Narkos, ale i tak nie wiem, o czym mówisz. To jest Waleria z Narcos i dziewczyna Bonda ze Spectre. Z Bonda. Więc. Nie, ja no. nie poznałem. Fajnie, no ja właśnie też totalnie nie. i Spośród tych dziewczynek dwie najmłodsze wysuwają się na pierwszy plan. Pozostała czwórka e, tam wiadomo służy jako e, też taki potencjał horrorowy. Na zasadzie my nie wiemy czy im się krzywda stanie, czy może właśnie je też coś opęta, czy może właśnie one są jakoś, one będą tym czynnikiem złym. Na początku właśnie jest tyle niewiadomych, że wszystko może się z nimi wydarzyć. Ale na pierwszym planie mamy Lindę i Janice. I Linda to jest Lulu Wilson, i Lulu Wilson to jest taka aktorka, która jest trochę jak Ania Taylor-Joy dla fanów horroru, tylko dużo młodsza, bo ona grała tę główną właśnie opętaną dziewczynkę w Ouija, na Narodziny zła, swoją drogą, te filmy my się śmialiśmy z tego jak mówiliśmy o Ouija, nie, że Narodziny zła to i tu się pojawiają jako podtytuł. Uh -huh, uh -huh. Ona też grała tę dziewczynkę Wyzbaw nas ode złego w tym takim thrillerze z tymi glinami i demonem. Ostatnio też w tych przedmiotach, o których wspominał Jerry w swoich serialach. Więc no, Lulu Willison, tak? <trybowa> typowo wętana dziewczynka. A mamy też właśnie Jenny i w nią się wciela Talita Bateman. I to jest taka postać bardzo ważna tutaj, bo to jest dziewczynka, która ona niby zachorowała na polio i przez to ma jakieś problemy z chodzeniem. Chodzi o kulach i wiecie, macie horror o jakimś demonie gasującym po domu i dziewczynkę, która jest nie w pełni sprawna, nie może uciec nawet po schodach. I to jest tak przerażające, to jest tak wykorzystywane... No tak perfidnie, bo my empatyzujemy z tymi dziewczynkami, bo no to są dzieciaki z sierocińca, z sierocińca, który został zamknięty. Nie mają gdzie się podziać i są do siebie bardzo przywiązane. Właśnie Jenis i Linda są jak siostry, i do tego to jest tak potwornie przygnębiające i smutne, jak one rozmawiają na o swoich marzeniach i tam jedna drugiej życzy, żeby znalazła właśnie kochającą rodzinę, która będzie ją rozpuszczać, która kupi jej właśnie dużo lalek i tak dalej. Znaczy niby normalne, nie? Ale mając ten ich background, to ich backstory w głowie, to to jest tak smutne, kurczę, to jest taka niby prosta scenka, jak one tam sobie siedzą i gadają tak po prostu, ale serce pęka i gdy potem widzimy jeszcze Janice może uciec chociażby, ale ta druga dziewczynka jest no, na straconej pozycji. Ma tak przekichane, gdy coś się tutaj dzieje złego. No tragedia. No, zgadzam się. I bardzo fajnie zagrane są y, te te dziewczynki i do końca nie wiemy która to jest, która w zasadzie jest główną bohaterką tego filmu, która będzie jakąś finalgerek, która przetrwa to, czy przetrwa, czy nie przetrwa, to to też jest fajne w tym filmie. Mhm. Pozostałe rzeczy, o których mówisz, ja się zgadzam. Ojciec jest taki dość prosty, ale kurczę dla mnie to była i tak taka postać ciekawa, bo to był taki z, z zewnątrz taki twardy koleś, ale Mamy scenę, gdy on tam siada z tą jedną dziewczynką. Mhm. Mamy tę świadomość, że on stracił swoją córkę. Mamy tę świadomość, że on coś wie więcej, bo jednak w pewnym momencie raz widzi, gdy jedna z dziewczynek jest w pokoju jego córki i stoi przy oknie, to on ją widzi i zaczyna biec w stronę tego domu, ale nie biec tak, jakby był w szoku, tylko że... On coś tutaj wie, że, że, że co, ja przynajmniej tak to odbierałem. Mamy też matkę, o, o niej nie wspomniała się, gra ta aktorka, która grała Eowine w we Władcy Pierścieni. Ona akurat mm -hmm. schodzi na długo, w tło jest, nie, nie występuje w tej historii, tylko jest, jest taką postacią, która ma działać jako straszak w zasadzie, czy jakaś tajemnica jest na początku i, i, i w końcowej części filmu. Ona siedzi za tymi koronkowymi firankami. To też jest takie no niby proste. To jest kolejny element, gdzie nie wiemy, co się z nią stało, dlaczego ona tam jest. Znaliśmy ją przed chwilą, 12 lat wcześniej była normalną kobietą, ok, straciła dziecko, ale dlaczego teraz nie wychodzi z pokoju? Dlaczego? Mówi się, że jest chora. W pewnym momencie te starsze dziewczyny zaczynają się bawić w, w, w takie mroczne historie. Siedzą pod kocem, czy pod prześcieradłem i ona tam się jakby pojawia jako duch w tym momencie i te, to też nie wiemy no, o co chodzi, jak to zostało zagrane. To, co mówisz, ten motyw z tą niepełnosprawną dziewczynką horrorowo tak, to świetnie gra, chociaż to też jest taki element, o którym mówiliśmy, no bo w jednej z pierwszych scen widzimy to krzesło, widzimy jak ono działa, jest dokładnie powiedziane, że trzeba się zapiąć, żeby pojechało, widzimy jakim tempem ono jedzie, więc wiadomo, że ten element tego krzesła będzie wykorzystany podczas ucieczki mhm. z piętra. Ale też wprowadzenie tych dziewczyn jest fajne, bo najpierw widzimy ich rozmowy w autobusie, nie, nie, nie wiemy, że one są niepełnosprawne, a potem widzimy, jak wychodzą z autobusu i widzimy tylko nogi. I nie wiemy, która z tych dziewczyn jest niepełnosprawna. Ja na przykład obstawiałem, że to ta druga, bo w tej pierwszej rozmowie wydawało się, że ta dziewczynka, która ostatecznie jest, okazuje się niepełnosprawna, wydawało mi się, że ona jest taka bardziej otwarta, bardziej taka... Kurde słowo straciłem... No nieważne. Dobra, nieważne. Już się galopuje. Nie, nie ma sensu w takie szczegóły wchodzić. E, aktorsko wypada okej. Okay. Te małe, młode aktorki udźwignęły te role, jak dla mnie. Mm -hmm. No się wspomnisz o tej scenie z krzesłem. To, co tutaj jest ciekawe, to to, no my wiemy, że ten motyw powróci, tak jak zauważyłeś, i, ale y, to, co jest ciekawe, to to, że on powraca y, w takiej długiej sekwencji, jako jej zwieńczenie i to jest scena, która jest długa. Tutaj nie mamy jumpscarów, które po prostu mają nas przestraszyć na trzy sekundy i potem dzieje się coś innego, tylko tutaj, gdy się zaczyna dziać coś niedobrego w tym świecie przedstawionym, to to zazwyczaj trwa przez tam minutę, dwie, trzy, pięć, sześć. Ale tak robiła obecność, nie? Mhm. Potwór właśnie działa powoli. to jest bardzo charakterystyczne dla pierwszej obecności, dlatego ja ten film czuję, że to jest to uniwersum. Nawet jeśli to jest słabsze, to czuć, że to jest to uniwersum i przez to film staje się autentycznie przerażający, mamy tych bezbronnych bohaterów, po pierwsze dzieci po drugie jedna dziewczynka jeszcze chodząca o kulach, w sytuacji bez wyjścia bo mamy jakiś tam wielki dom, nie wiem jedna dziewczyna nawet nie może wyjść z piętra reszta no też gdzie ma uciec no, tam jest, ten dom jest na jakimś pustkowiu tam obok jest jakaś stodoła obora czy coś, no ale ona też nie jest w przyjemnym miejscem lepiej tam nie zaglądać do tego ten przeciwnik, ten demon, on jest praktycznie wszechmocny w tym filmie, bo ta istota nadprzyrodzona po prostu cały czas się bawi z bohaterami, czasami ich próbuje zabić czy po prostu zabija, ale to wygląda tak, że to coś potrafi być w kilku miejscach naraz, potrafi kontrolować przedmioty materialne, kontrolować zwłoki, kontrolować ciało osoby, którą opętał ten demon w danej chwili. Objawia się czasem też w swojej rzeczywistej postaci i w związku z tym w gruncie rzeczy no, wydaje się, że nie da się z nim wygrać przez większość czasu. No szczególnie, że te dziewczynki są mocno osaczone. Jeszcze może na samym początku tego aż tak nie czuć, ale potem w, w drugiej połowie to naprawdę one są... No na tak straconej pozycji ta jedna z tych dziewczynek jest no ma przekichane tam jak jest ta, ta scena gdzie ona strzela tą kulką do w czarny korytarz e, mm -hmm. i ją przyciąga sobie tym kołowrotkiem żeby sprawdzić no to a, ja przyznam, że to, tak jak mówisz to przeciąganie tych scen tutaj też są klasyczne jumpscary e, i i to nieźle zrobione ale to przeciąganie tych scen sprawiło że ja naprawdę momentami byłem spocony oglądając ten film. Siedziałem i pociłem się po prostu, bo to działało. To było zrobione jak należy. No, ja oglądałem go w środku nocy po ciemku i, i się zastanawiałem, czy światła nie zapalić Kilka Ja razy, oglądałem tak u był... znajomych. Specjalnie zostawiłem sobie, żeby dwójkę obejrzeć u znajomych, bo wiem, że ich dom jest straszny. Zazwyczaj oglądam to na dole, ale to jest u nich dół to jest taki podslaszek, bo są oszklone, bardzo dużo oszklonych ścian, bardzo duża powierzchnia taka zielona przed domem. A to sobie obejrzałem na piętrze. Nie zdawałem sobie sprawy, że piętro będzie odgrywać tam taką rolę w tym filmie. Usiadłem sobie na korytarzu. na hotelu i wiesz, miałem chyba cztery pokoje, z czego trzy były otwarte i puste, ze zgaszonym światłem. E, czarne prostokąty widziałem. No i och, no... Ech, no działało jak należy. Hmm. <laughs> Śmiesznie by było, bo jakby się okazało, że ktoś tam jest i wychodzi w noc. <laughs> Byśmy właśnie <laughs> <się> nie rozmawiali. <laughs> hmm. no. <laughs> No, ale, ale do, do, mówię te straszaki są rozegrane dobrze a nawet jak już dochodzi do takich momentów gdzie i wchodzi CGI i, i jest takie już e, wszystko bardziej na pierwszy plan bo tam jest ta scena picia herbatki chociażby i, i taki moment gdzie ten demon, e, gdzie ta dziewczynka wstaje i zaczyna zmieniać się i zaczyna zmieniać ten kształt, w ogóle robi się jakaś nieproporcjonalna, to to jest też przerażające hmm. To jeszcze pochwalę jedną rzecz. Tutaj naprawdę czuć, że mamy już do czynienia z uniwersum obecności, że to nie jest po prostu film z franczyzy, że to jest prequel spin-offa czy coś takiego, bo tutaj właśnie to jest prequel spin-offa obecności, a pojawia się w nim nawiązanie i jednocześnie zapowiedź w scenie po napisach do innego spin-offa obecności, no i normalnie jak na to patrzyłem, sobie pomyślałem jak MCU tylko. że mm. no To miało scenę <grym>? po napisach? <grym>? Hmm? To miało scenę po napisach? No. No to nie widziałem. <grym>? Z Denan z, z tą naszą. Den znaczy, Nan się pojawia. Nan się pojawia w ogóle w filmie, nie? Mhm. To zwróciłeś no właśnie, uwagę. Jak, jak, mówię. jak on oglądał zdjęcie. I jeszcze w filmie na napisach no... jak, jak w Marvelu. No to, to, to nie widziałem sceny po napisach, ale normalnie w filmie jest scena, gdzie on ogląda zdjęcie, są cztery zakonnice, a on pyta, a co to ta piąta i tam przez ułamek sekundy yy, za nimi się pojawia zakonnica. Mhm. No, no tak, no to właśnie o tym mówię, dlatego teraz tutaj naprawdę no to, czuć, że to jest to, to, powiązane. Aha, no to to, to, nie, to nie jest, to jest po jest napisach. Za... Ty. Hmm? To to nie jest po napisach, to jest w trakcie filmu. No ale mówię, że jest nawiązanie w Aha, filmie no dobra, dobra, i scena po napisach. No. No, no, no są właśnie, ogólnie to są dwa takie fajne easter -eggi, ale jeden z nich właśnie, ten co mówisz e, z Denan, to jest nawiązanie do uniwersum. Na koniec mamy jeszcze fajny easter -egg z lalką, ale to już nie do uniwersum, tylko ogólnie do, do, do, do życia, do prawdziwych historii. <śmiech> do życia. <śmiech> tak, ale e, tak chwalimy, chwalimy. Ja mam jeden problem z tym, że właśnie no konstrukcja demona mi nie, ostatecznie nie do końca leży, bo tutaj nie do końca widzę związki przecież skutkowe w tym, co się dzieje, bo on jest właśnie praktycznie wszechmocny, a to w jaki sposób on tutaj jest na przykład zniewalany czy uwalniany, to jest bardzo mocno umowne, tak? To po prostu scenariusz mówi, że w tym momencie demon jest wolny, w tym momencie demon jest zniewolony, w tym momencie atakuje, w tym momencie nie i to mi trochę przeszkadza, ale już po sensie, bo jak oglądam to to jest okej, okay, wszystko się wydaje kleić, tylko jak po prostu film się Kończak, zacząłem się zastanawiać właśnie co, gdzie, kiedy, jak, no to tak widzę, że to jego zachowanie nie do końca ma sens w gruncie rzeczy. To ja chyba aż tak nie miałem. Nie, nie przypominam sobie. Mi się ogólnie, ale to może dlatego, że się jakoś szalenie nad tym nie zastanawiałem. Sama obecność tego demona, no bo on jest, ten demon ogólnie w obu Anabel, to jest jednak taki trochę kiczowaty. On działa, on jest straszny, ale, ale to jest takie... Trochę, wiesz, jak, jak z jakiegoś Himena czy coś, jak taka gumowa maska na, na twarzy. E, ja przynajmniej takie wrażenie odniosłem. I tak jak mówiłem, w pierwszej Anabel on się pojawiał w dwóch bodajże scenach. Jedna to był taki jumpsker, jak skacze z sufitu, a raz tam gdzieś był pokazany, a tu mi się podobało, jak on był pokazany w tej swojej prawdziwej postaci, przynajmniej w jednej scenie, jak Eowina opowiada o tym, jak, one, jak oni próbowali wskrzesić tę swoją córkę i to w ogóle przerażające, jak oni się cieszyli, że ona sobie biega po domu. To, to po prostu ciary, nie? Yy, wiesz, ja rozumiem rodziców, ale weź sobie wyobraź, że ci teraz słyszysz śmiechy i biegające dziecko po domu, to a oni to muhuhu się radowali, że ich córka jest w domu, ale jest właśnie ten, ten jeden moment, jak ona siedzi, też proste, bo to z lustrem, no ile było motywów z lustrem w łazience, z wykorzystaniem lustra w horrorach, a tu jak ta córeczka niby wbiega, a ona przez ułamek sekundy widzi, co to tak naprawdę wbiegło. No to no, miałem ciary. Natomiast okej, okay, no jasne, ten demon tu jest wszechmocny. W, w, w pierwszej Anabel taki chyba nie był, ale też pytanie, jak to wszystko tam na niego działa. Obecność tego domu, obecność rodziców, obecność Pewnie ducha córeczki, bo tam, w momencie, gdy, oni, gdy ona uwalnia tę Anabel, która jest no, w dość banalny sposób, tak naprawdę zamknięta w tym domu, i samo zdziwienie rodziców, że nagle ktoś otworzył drzwiczki i uwolnił to, to takie tam e, przesadzone, ale no, w momencie, jak ona ją uwalnia, nie pamiętam, do czego zmierzy, chciałem zmierzać, to no to faktycznie robi się go pełno. Jest wszędzie, we wszystkich różnych postaciach i... Hmm. No dobra, nie wiem, za, zamotałem się. <grym> no właśnie. I no, to jest trochę przygięte, jakby się nad tym zastanowić, no ale z drugiej strony to jest kino rozrywkowe i w związku z tym no to działa na ekranie, a to, że potem analiza pytanie, konkretnie... Co on chce, nie ten demon, no bo jest scena, którą tu chwaliłem, gdy ona strzela tą kulką w, w mrok no to ten demon wchodzi i, i kładzie się koni pod nią na łóżku i po prostu spędza tam noc chyba. No on się bawi gdzie ona nimi, tam jest, nie? właśnie Gdzie czasami... ona tam jest w czarnej dupie po prostu. No w tym momencie nie ma ucieczki, jest na górnym łóżku. Nie ma wyjścia z tego pokoju, nie? No ale dlatego właśnie o tym mówię, że to jest trochę irytujące, bo na przykład widzimy, że, nie wiem, bohaterka zamyka się na strychu tej szopy, nie? Tej stodoły, obory. No i demon zaczyna tłuc w drzwi, jak gdyby nie mógł się dostać do środka. Przecież chwilę wcześniej został zamknięty w studni, jakoś nie ma problemu, żeby wyjść. Jak też walił w to, w tym, to takie nakrycie drewniane, tak, na studni, to czym go tam mhm. przykryto, ale w gruncie rzeczy nie było żadnego problemu, żeby chwilę potem pojawić się w innym miejscu, więc znaczy, ok, no rozumiem, że to jest istota nasprzyrodzona, może się bawić trochę z ludźmi, ale no widać, że to jest tak po prostu pod scenariusz trochę, nie? żeby właśnie było więcej straszenia, ale logiki w tym jakiejś wielkiej nie ma. No ale to też po prostu, wiesz, zaznaczam, że nie wszystko jest idealne, ale to nie jest tak, że mi to psuje seans. I jeszcze to tam są jak mówimy o demonie, że wciela się w niego znowu Joseph Bischera, czyli kompozytor wielu właśnie filmów grozy, który w wolnych chwilach, gdy nie komponuje muzyki, to właśnie gra demony z naznaczonego, tego takiego czerwonego. W obecności Bat-Shiba grał no i Van właśnie, tego naszego czarnego demona. Więc no, no. facet ma fajne hobby. Okej, okay. natomiast bardzo, tak jak powiedziałem, jestem zadowolony z końcówki Naprawdę byłem zaskoczony tym, czego dowiadujemy się w końcówce. Nie spodziewałem się przez cały film tego. Przez cały film się drapałem po głowie, o co chodzi, bo jak dla mnie dwójka w zasadzie anulowała jedynkę. Gdy ją oglądałem, to takie, takie odnosiłem wrażenie, a to zostało świetnie ze sobą połączone, chociaż uważam, że zupełnie ostatnia scena jest całkowicie zbędna, jest taką patologiczna i kretyńska i niepotrzebna. Tam na sam koniec jest powtórzona scena z pierwszej Anabel tak w razie jakby ktoś nie zrozumiał to y, dostał to w twarz I to, to, to było zgodne Ale to dlatego, że ty oglądałeś pod rząd może, może tak być Bo jakbyś oglądał to tak jak ja po jednak tym roku przerwy to, to nie wydaje się niepotrzebne, bo dopiero wtedy właśnie już ostatecznie łapiesz ten związek tak w stu procentach mm. Ok Podsumowując mogę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nie jest to poziom obecności pierwszej czy drugiej, ale wydaje mi się, że niewiele ustępuje i jest to naprawdę godny e, przedstawiciel uniwersum e, James'a Wana, uniwersum zapoczątkowanego przez James'a Wana, e, no więcej takich filmów. Nie wiem, czego oczekiwać po Annabelle 3, wydaje mi się, że, że to już nie będzie, tak dobre, ale no tak jak mówię no, przed, przed Annabelle 2 też kompletnie nie wiedziałem czego oczekiwać e, także mam nadzieję, że będę pozytywnie zaskoczony, no Annabelle 2 mnie pozytywnie zaskoczyła, wiedziałem, że to będzie straszniejszy film, e, słyszałem już opinię, że to jest dużo lepsze teraz sam się przekonałem, tak to jest dużo lepsze, to jest dobry film to jest fajna cegiełka do tego całego uniwersum no ja uważam, że to jest jednak gorsze od obecności, ale tak czy siak właśnie jako element franczyzy świetna rzecz i też po prostu jako horror całkiem niezły film, który potrafi wystraszyć, więc też dołączam się do polecania wszystkim tym, którzy go jeszcze nie widzieli. No i cóż, Mando, trzeba wiesz, przetrzeć półkę pod naszą kolekcją lalek, tam je przebrać trochę, nie? Ululać do snu, bo już późna godzina. Północ się zbliża. Dobra, to dzięki serdecznie za rozmowę. A kupiłbyś sobie taką lalkę i postawił w domu? Tak, a obok jeszcze gramofon, który by mi puszczał tę piosenkę. Tam, Ale Sunshine, nie, no bo są, tak? są lalki Anabel. czy może nie dokładnie takie same. Na pewno są te takie Living Doll. To był Pennywise, Anabel chyba też jest na pewno jest Denan. E, zakonnica na pewno jest w tych lalkach zrobiona. E, postawiłbyś w domu, bo ja się zastanawiałem w trakcie. Znaczy, ja teraz mam problem, że mam dzieci, błodej, a to jednak trochę straszna lalka. Wiesz, tam czakiego lubi, Jasona maskotkę lubi. E, w Kerry do dzisiaj jest przekonana, że to ona się tam zupą pomidorową na balu oblała. E, no ale przy Anabel czy przy zakonnicy już by było trudniej wytłumaczyć. Znaczy zakonnisa to chyba ma po prostu ten twarz już demona, bo to jest walak, tak? Ale, no, no, no. no. E, Annaber w sumie? No właśnie ja nie wiem, bo jak myślę o tych innych lalkach, właśnie ja o tym wspomniałem, to im przerwałeś na samym początku, była taka kolekcja kioskowa, też z lalkami, nawet nie wiem, czy nie dwie różne. Tam jedna chyba od Hacher, druga okay. może od kogoś tam innego i mnie się wydaje, że te wszystkie lalki tak wyglądały, że one albo miały takie malutkie te oczka i to, albo znowu takie, że jak się na to patrzyło, to nie wiedziałeś, czy to cię chce zjeść, czy co, czy nie wiem, ktoś chciał właśnie stworzyć nowego potworyka, tylko, że trenował na główce lalki. <grywki> Dlatego no nie wiem, ale ja w ogóle mam jakoś tak, nie wiem, niechęć do tego typu lalek. Nie bardzo, raczej. Dobra, kończmy, bo przedłużamy. Ale ja ja nie mam, gdzie b... książek trzymać komiksa, co dopiero ja będzie... jeszcze. Jeszcze lalki będzie zbierał. Jest taki, obejrzyj sobie szósty lory. Jeszcze raz powrócę do szóstego lory. Jest o takim rusku, który zbierał książki, który miał chatę e, wypełnioną właśnie przez chwilę. Pomyślałem o tobie, a potem jest powiedziane o jego kolekcji lalek, a potem mówią, czym jest tak naprawdę ta jego kolekcja lalek. Przerażająca historia. Obejrzyj sobie ten serial. No wiesz, może za rok zdjęcia na Instagramie pokażą, że zmieniłem zdanie, no ale póki co nie. Dobra, to dzięki jeszcze raz. No, dziękuję Ci bardzo. A Wam kochani, tradycyjni życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Tak sobie właśnie myślałem, jak, jak zacząłem to oglądać, że to jest dokładnie taka sytuacja, która mogłaby się przydarzyć mnie. Poszedłbym szukać pomocy, dostałbym dokumenty do podpisania. Pewnie bym podpisał, pewnie też bez czytania, bo ja też robię ten błąd. Ale przecież tutaj ten lekarz, który podsunął dokumenty, to był, był yy, przynajmniej przyłóż. Tak, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, bo to była osoba, która budziła zaufanie. Ja też bym zaufał. I, i później ja ta, tak, i później ta, ta próba wydostania się z tego jak, jakiegoś takiego wyszarpania tak, jak, już, jak już się człowiek orientuje, że jest ten moment że on za chwilę trafi w zamknięcie jeszcze bardziej to pogarsza sytuację, tak, próba uwolnienia się stamtąd, więc to jest absolutnie, absolutnie w moim stylu historia i to by się mogło przydarzyć mnie